Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dzisiaj wybieramy się na wycieczkę do Muzeum Techniki. Moim gościem jest pan Jerzy Jasiuk, dyrektor naczelny Muzeum. Dzień dobry, witam pana. Witam również panią i słuchaczy. Jeżeli wybierzemy się do Muzeum Techniki, co możemy zobaczyć? Przede wszystkim możemy zobaczyć te obiekty polskiej techniki z przeszłości, które świadczą o wielkości tej techniki, bo wbrew ogólnym mniemaniom technika polska ma swoje piękne tradycje i Piękne dokonania. Natomiast niestety z uwagi na rozmaitych obyczaje narodowe, ten dorobek techniczny niejako ukrył się w cieniu. No więc możemy zobaczyć na przykład lampę naftową, którą w roku 1853 zapalił Ignacy Łukasiewicz, znakomity wynalazca, również organizator polskiego przemysłu naftowego, który to przemysł ma pierwszeństwo w świecie. Pierwsza kopalnia powstała w roku 1854, a więc wcześniej, a niż na terenie Stanów Zjednoczonych. Wreszcie możemy zobaczyć szereg innych oryginalnych wynalazków, jak chociażby pierwszą ręczną kamerę filmową, bardzo ważną, która została wynaleziona na początku XX wieku i która spowodowała rzeczywiście przewrót nie tylko w technice, ale i w sztuce filmowej. Można zobaczyć co prawda nie polskiej produkcji, ale Polacy tam się bardzo dołożyli, mianowicie aparat Enigma, który został rozszyfrowany na przełomie lat 20. i 30. XX wieku przez trzech młodych wówczas bardzo zdolnych polskich matematyków, a ten aparat o czym niby wiadomo, ale tak nie za bardzo dokonał alienci zwyciężyli w czasie II wojny światowej. No i takich obiektów jest bardzo dużo. A co do motoryzacji? No do motoryzacji to to już jest królestwo miłośników. Przede wszystkim wspaniałe motocykle marki Sokołów. Prawda? Sokoły popularny nazywane, które były doskonałymi motocyklami, a dzisiaj posiadacze sokołów, jest bardzo dużo kolekcjonerów, którzy starają się je nabyć i remontować. no to jest wysoki poziom kolekcjonerstwa, taki soków. Takich obiektów jest dużo, są też oczywiście samochody z doby międzywojennej, a w naszym oddziale, oddziale Muzeum Motoryzacji, oddziale Muzeum Techniki są też niezmiernie wartościowe i oryginalne samochody pamiątkowe, na przykład Samochód marki Cadillac Który został w 1934 roku Zamówiony specjalnie dla marszałka Piłsudskiego Dostosowując konstrukcję tego samochodu Do tego, aby marszałek nie musiał się schylać Wsiadając do auta Jest też samochód z kolumny prezydenta Czyli jednym słowem zobaczyć można dużo I przede wszystkim umocnić się w tym przekonaniu Że polska technika ma swoje korzenie I to korzenie nie byle jakich a jak w Muzeum Techniki czują się dzieci najmłodsi zwiedzający? Co dla nich? Myślę, że się czują bardzo dobrze, dlatego że są specjalne programy dla tych najmłodszych, polegające na sposobie oprowadzania, pokazywania tych obiektów. No i chyba czują się najlepiej. Na ogół całe towarzystwo siada się na podłodze, zaprasza się. No i wtedy rzeczywiście wygoda jest najlepsza, a poza tym, o tym, że dzieci czują się dobrze i to małe dzieci świadczy ich reakcja na opowiadanie dania naszych instruktorów, a te reakcje są bardzo żywe. Jest też pewna sala, no o szczególnym walorze powiedziałbym dla odbiorców i starszych i młodszych, mianowicie sala mechanizmów grających, gdzie można słuchać melodii sprzed ponad stulecia, na płytach, ale nie takich, jakie może troszkę pamiętamy, ale mianowicie na płytach blaszanych, na których zakodowane są melodie rozmaite. I tam dzieci słuchając tych melodii, a słuchając Równocześnie objaśnień i wyjaśnień, wyobrażają sobie, jak ludzie swoje życie uprzyjemniali właśnie sprzed stu i ponad lat. Ale jest też planetarium. A jest owszem, planetarium bardzo już stareńkie. Bardzo stareńkie jest to planetarium, bo pochodzące z roku... Oj oj oj, 1972. To jest zdaje się najstarsze planetarium. Zresztą firma, która nam je przed laty sprzedawała, proponowała nam, że teraz nam sprzedadzą nowe, ale troszkę opuszczą, żeby tylko to historyczne przenieść, bo nie ma w Europie starszego czynnego planetarium tej właśnie firmy niemieckiej zresztą. Czy to prawda, że dzieci są bardziej wymagającymi odbiorcami niż dorośli? Tak, to prawda, to prawda, dlatego że dzieci z wszystkim bardzo dobrze wyczuwają nieszczerość, niezaangażowanie, powierzchowność, natomiast muszę powiedzieć z przyjemnością, że moi współpracownicy, instruktorzy oddają się tej pracy, co zresztą wynika między nimi z, oczywiście z ich zainteresowań, ale również dlatego, że niestety wynagrodzenia w Muzeum Techniki są niskie i rzeczywiście trzeba być bardzo zapalonym, mieć ochotę do tej pracy, żeby tam pracować. I dzieci to świetnie wyczuwają, zaangażowanie, intensowanie opowiadania, szczerość opowiadania, chęć przekazania informacji, zadają pytania, jak również lubią być zrozumiałe, traktowane poważnie i są traktowane poważnie. I z tymi pozytywnymi myślami zachęcamy Państwa do odwiedzenia Muzeum Techniki, zachęcamy przede wszystkim naszych najmłodszych słuchaczy w wejście w świat tych przedmiotów, które tam się znajdują, bo naprawdę warto. Dziękuję Panu serdecznie za ja rozmowę. Bardzo dziękuję, zapraszam Państwa Muzeum Czeka, nie tylko na najmłodszych. Dziękuję panu serdecznie za ja rozmowę. Lubię, bardzo dziękuję, zapraszam państwa. Dziękuję, do usłyszenia.